Płynęło na ukształtowanie odmiennego niż w romantyzmie sposobu myślenia ludzi epoki pozytywizmu. Rozwój tej epoki przypada na drugą połowę XIX wieku. Nazwa pozytywizm wywodzi się od francuskiego socjologa i filozofa Augusta Comte'a. Wydał on dzieło pod tytułem Wykład o filozofii pozytywnej, w którym okazał się zdecydowanym zwolennikiem racjonalizmu, czyli rozumowego pojmowania świata. Słowo pozytywny znaczyło u niego tyle, co realny, zaprzeczający wszystkiemu, co cudowne. Kąt udowadniał, że ludzkie poznanie powinno mieć charakter użyteczny, czyli służący konkretnym ludzkim działaniom. Powinno być względne, czyli odrzucające wszystko, co absolutne. Filozofię pozytywną Konta cechowało nastawienie socjologiczne. Ukazywał on człowieka jako cząstkę społeczeństwa. Poglądy Konta przyjęły się w Anglii. Poparł je zwolennik empiryzmu, czyli doświadczalnego poznawania prawd naukowych, John Stuart Mill. Podkreślał on niechęć do metafizyki i wyrażał przekonanie, że rozwój społeczeństw jest zdeterminowany przez prawa ewolucji i postępu. Pamiętajmy, że na drugą połowę XIX wieku przypada intensywny rozwój nauk przyrodniczych. To właśnie w Anglii, w tym okresie Karol Darwin stworzył swoją słynną teorię ewolucji. Jakie znaczenie miało ogłoszenie teorii o ewolucyjnym rozwoju organizmów żywych? Darwinowską teorię ewolucjonizmu wykorzystał angielski filozof Herbert Spencer. Przeniósł ją na grunt rozwoju społeczeństw i stworzył teorię społeczeństwa organizmu. Polegała ona na przyrównaniu określonej społeczności do organizmu biologicznego, w którym wszystkie części współdziałają dla właściwego funkcjonowania całości. Z teorii Spencera zrodziło się pojęcie pracy organicznej, przyjęte także przez polskich pozytywistów. Pamiętajmy, że w tym okresie coraz większe zainteresowanie wzbudzał materializm dialektyczny Marksa i Engelsa, co było związane z umacnianiem kapitalizmu i wzrostem znaczenia klasy robotniczej. Druga połowa XIX wieku to rozwój techniki i wynalazczości. Wielkim osiągnięciem była budowa i rozwój kolei. Zapamiętajmy trzy pojęcia, które wpłynęły na ukształtowanie pozytywistycznego światopoglądu. Ewolucjonizm, wypływający z teorii Darwina. scientyzm, czyli kult wiedzy od łacińskiego scientia, znaczy wiedza. Oraz utylitaryzm, oznaczający użyteczność jednostki w społeczeństwie, co przystawało do teorii społeczeństwa organizmu. W jakich ramach czasowych możemy ująć polski pozytywizm? Ideologia i literatura polskiego pozytywizmu rozwinęła się po klęsce powstania styczniowego, czyli po roku 1863. Trudno natomiast wyznaczyć datę kończącą pozytywizm. Jak wiemy, granice między epokami są płynne. W latach 90. ujawnia się młode pokolenie modernistów. Wyrazicielem nowych nastrojów i tendencji w sztuce schyłku wieku jest Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Jego druga seria poezji, wydana w 1894 roku, uzna została za manifest pokolenia schyłku wieku. Jednocześnie nadal w pełni sił twórczych pozostają pisarze pozytywiści. Umownie można więc przyjąć jako datę rozgraniczającą obydwie epoki. Rok 1890. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób powstanie styczniowe zaciążyło na ideologii polskiego pozytywizmu. Klęska powstania była kolejnym, bolesnym doświadczeniem narodu. Musimy pamiętać, że już przed powstaniem postępowa część społeczeństwa rozpoczęła ambitną działalność zmierzającą do unowocześnienia polskiego życia społecznego i gospodarczego. Królestwo kongresowe, podobnie jak ziemie polskie pod innymi zaborami, pozostawało daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej. Podjęto pracę nad reformą oświaty. W 1862 roku powstała w Warszawie Polska Wyższa Uczelnia Warszawska Szkoła Główna. Jej uczniami byli m.in. publicyści i pisarze pozytywizmu. Aleksander Świętochowski, Piotr Chmielewski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. Szeroka dyskusja na tematy polityczne i społeczne, toczona na łamach prasy przed powstaniem, wyrobiła poglądy społeczeństwa na przedrozbiorową przeszłość narodu. Zrozumiano błędy polityki szlacheckiej, której efektem było zacofanie wsi i zahamowanie rozwoju miast. Coraz głębsza stawała się świadomość, że Polak Sarmata, dumny ze swej rycerskości, nie cenił pracy. Wystarczała mu odwaga. Te problemy podjęte zostaną przez młode pokolenie pozytywistów. Tymczasem klęska powstania styczniowego i represje popowstaniowe stały się wielkim aktem dramatu narodowego. Pisała o tym Eliza Orzeszkowa. Nasz pogrom był tak przeraźliwy, i tak przy tym nieustannie trwający, kapitalny i razem drobiazgowy, że musi nas dławić i przedwczesnymi mogiłami zasypywać jak żwir, który by bez łoskotu, ale wiecznie i wiecznie padał i padał. Pomimo poniesionej klęski ruch niepodległościowy stał się czynnikiem integrującym naród. Po upadku powstania młode pokolenie pozytywistów musiało podjąć nie tylko zadania literackie, ale i społeczne. Rozminął się ruch czasopiśmienniczy. Na łamach prasy wyraźnie zaznaczył się konflikt pokoleń, poprzedzający kady niemal przewrót umysłowy. Młodzi skupili się wokół przeglądu tygodniowego, starzy wokół bluszczu i biblioteki warszawskiej. Znamienny dla polemik jego pokolenia był artykuł przywódcy młodych, Aleksandra Świętochowskiego pod tytułem My i Wy Wydrukowany na łamach przeglądu tygodniowego Posłuchaj go fragmentu My jesteśmy młodzi, nieliczni Mierządzący się widokami materialnych korzyści Uwolnieni z obowiązku hołdowania pewnym stosunkom i znajomością Wypowiadamy swoje przekonania otwarcie Nie lękamy się sądu i kontroli Pragniemy ją rozciągnąć na wszystkich Pragniemy pracy i nauki w społeczeństwie. Pragniemy wywołać siły nowe, zużytkować istniejące, skierować uwagę przed, a nie po siebie. Oto nasze wady. Wy jesteście starzy, liczni, skrępowani między sobą tysiącem niewidzialnych nici. Kradacie się ze swoimi zasadami nieśmiało, żądacie w literaturze spokoju, nieruchomości. Każecie wszystkim patrzeć w przeszłość, szanować nawet jej błędy. Chcecie, ażeby was, tak jak senatorów rzymskich, była zawsze jedna tylko liczba. Ażeby was nikt nie sądził, nikt o nic nie uminał, oto wasza zasługa. Z dyskusji i polemik prasowych wyłonił się program ideowy polskiego pozytywizmu. Jakie były jego założenia? Pozytywiści, Inaczej widzieli możliwość walki o niepodległość ojczyzny. Położyli nacisk na rozwój ekonomiczny kraju. Głosili hasła pracy organicznej i pracy u podstaw. Od Spencera przyjęli teorię społeczeństwa organizmu. Ponieważ najbardziej zacofaną klasą społeczną był lud, praca organiczna ściśle łączyła się z pracą u podstaw, czyli pracą dla ludu i nad ludem. Chodziło o rozwój oświaty na wsi i walkę z wszelki przejawami ciemnoty i zacofania. Istotnym problemem społecznym była emancypacja kobiet. Pozytywiści przeciwstawiali się asemityzmowi i domagali się równych praw dla ludności żydowskiej. Programowo głosili kult wiedzy i szeroko pojętą tolerancję. Problem wyzysku i krzywdy społecznej chcieli łagodzić przy pomocy filantropii. Czy program pozytywistów znalazł odbicie w literaturze? W latach 70. zginęła się literatura tendencyjna. W małych formach literackich, czyli w nowelach i opowiadaniach, a także w krótkich powieściach, pisarze pozytywiści realizowali główne tendencje swojej ideologii. W tym momencie powinniśmy zdać sobie sprawę, że literaturę nie można zamknąć w sztywnych ramach narzuconego programu. Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpiło w Królestwie nasilenie polityki rusyfikacyjnej. Hamowała rozwój oświaty i coraz trudniejsze w realizacji stawało się hasło pracy u podstaw. Wobec panującej kapitalizacji gospodarki i wzrastającego wyzysku nie sprawdziła się filantropia. Zaktywizował się zorganizowany ruch robotniczy. A w 1880 roku powstała robotnicza partia Proletariat założona przez Ludwika Waryńskiego. Pozytywiści zrozumieli, że życie przerosło ich program, który nie sprawdził się w obliczu zadających przemian. Przeżyli głęboki kryzys ideowy, odnotowany jako przełom lat 80. Aby ukazać całokształt zjawisk społecznych, zrezygnowali z małych form tendencyjności w literaturze na rzecz wielkich powieści realistycznych. Do wielu problemów współczesnego życia ustosunkowywali się krytycznie. Powstawały powieści tak zwanego realizmu krytycznego jak Nadniemne Morzeszkowej czy Lalka Prusa. Zastanówmy się, w jakich warunkach rozwijała się literatura pozytywistyczna. Pozytywizm najpełniej rozwinął się w Królestwie, gdzie reforma uwłaszczeniowa wydana przez rząd carski przyspieszyła proces przemian. Spowodowała napływ siły roboczej ze wsi do miast, co wpłynęło na rozwój przemysłu. Zniesienie bariery celnej między Królestwem Polskim a Rosją zapewniło polskiemu przemysłowi chłonny rynek zbytu towarów. Królestwo kongresowe stało się prawdziwą ziemią obiecaną dla dużego kapitału. Na przestrzeni kilku lat powstała przemysłowa łódź. Właściciele ziemscy, którzy nie potrafili przestawić się na nowe formy gospodarowania, przenosili się do miast. Jedni powiększali szeregi inteligencji urzędniczej, bardziej przedsiębiorczy zakładali fabryki, powiększając szeregi burżuazji. Pod zaborem pruskim hasło pracy organicznej związane było z oporem przeciwko germanizacji, nasilonej za rządów kanclerza Bismarcka. Dzięki inicjatywom postępowej inteligencji powstały instytucje naukowe, takie jak Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich. Rozwinięto sieć czytelni ludowych, utworzono polskie banki, fundacje i spółki kupieckie. Najsłabiej przyjął się pozytywizm w Galicji, która posiadała pełną autonomię. Funkcjonowały dwa ważne ośrodki kulturalne, Kraków i Lwów. W Krakowie istniała tak zwana krakowska szkoła historyczna, skupiająca historyków o zachowawczych poglądach. Z ich kręgu wyszedł znany pamflet polityczny pod tytułem Teka Stańczyka, uznający lojalność wobec władz zaborczych. Zapamiętajmy, że pamflet to utwór napastliwy o charakterze politycznym, atakujący osobę, instytucję lub zjawisko. Oprócz konserwatywnego ziemiaństwa działało w Galicji słabe ugrupowanie demokratów. Ubodzy chłopi z podgórskich wsi masowo emigrowali w poszukiwaniu pracy i chleba. Zanim zapoznamy się nieco bliżej z literaturą pozytywistyczną, zastanówmy się, na ile podjęła ona nowe zadania i w jakim stopniu obciążało ją dziedzictwo romantyzmu. W epoce pozytywizmu całkowicie odrzucony został ideał romantycznego poety wieszcza. Pozytywiści stworzyli model pisarza-obywatela, który uczestniczył w życiu społeczeństwa i dostrzegał jego problemy. Literatura stała się czynnikiem kształtującym świadomość narodową i integrującym naród. Pozytywiści odrzucali model bohatera romantycznego, cierpiącego za miliony. Bohaterem tej epoki był najczęściej inteligent, zainteresowany nauką, techniką, energii, potrafiący zdobyć majątek. Pozytywiści odstawiali również prostego człowieka, wskazując na jego wartości moralne. W przeciwieństwie do romantyzmu w Pozytywie rozwinęła się nie poezja, a proza. Powieść, nowela, opowiadanie, a z form publicystycznych reportaż i felieton. Pozytywizm nie znał także pojęcia literatu emigracyjnej. Życie literackie epoki koncentrowało się w kraju, nie na emigracji. Muzyka Nasze spotkanie z literaturą pozytywizmu zaczniemy od nowelistyki, która rozwinęła się w Polsce w latach 70. XIX wieku. Nowela jako gatunek literacki znana była w odrodzeniu. Doskonale pamiętamy zbiór stu nowel Boccaccia pod tytułem De Cameron, napisany u progu odrodzenia. Jakie były początki noweli w Polsce? W pierwszej połowie wieku XIX pojawiły się gawędy, szkice, obrazki. Ale dopiero w pozytywizmie ukształtowała się nowela. Gatunek epicki, którego akcja koncentruje się wokół jednego zdarzenia o dramatycznej konstrukcji, zakończonego puentą. Nowele rozbudowaną o komentarze, opisy swobodnie rozmieszczone w czasie narracji, traktowano jako opowiadanie. Jak wiemy, właśnie małe formy prozatorskie dominowały w pozytywistycznej literaturze tendencyjnej. Zacznijmy od opowiadań Elizy Orzeszkowej. W opowiadaniu pod tytułem Dobra Pani Orzeszkowa poruszyła problem fałszywie pojętej filantropii. Akcja utworu rozgrywa się w Grodnie, gdzie powstaje towarzystwo dobroczynne w celu rozwijania pomocy dla biednych. Zamożna pani Ewelina, wstępująca do towarzystwa, jak przystało na panią z wyższych sfer, traktuje filantropię jako sposób na zaspokojenie nudy i pustki życiowej. Jej dobroć cechuje niemal okrucieństwo. Przejawia się ono w stosunku do panny Czernickiej, którą zabrała z biednej rodziny. Obiecała wyposażyć i wydać za mąż. Zniechęcona i znudzona, sprowadziła ją do roli służącej, gotowej na każde skinienie, zależnej i wyzywanej. Jeszcze większą bezwzględność wykazała pani Ewelina wobec helki, sieroty przygarniętej przez rodzinę muraża. Wychowała ją w zbytku, wywiozła za granicę Wreszcie znudzona oddała z powrotem rodzinie, z której ją zabrała Dziewczynka nie potrafiła przystosować się do nowych, jakże skromnych warunków życia Taki sam los spotkał ze strony pani Eweliny małego pieska Tytuł ma charakter ironiczny Dobra pani okazała się bezduszną egoistką W opowiadaniu pojawił się krytycyzm pisarki Zwróciła ona uwagę na problem źle pojętej filantropii. Orzeszwa zastosowała obiektywną narrację. Narrator-autor nie angażuje się uczuciowo, nie okazuje wzburzenia, ogranicza się do podania faktów. Z nowel Bolesława Prusa przypomnijmy Antka. Historię utalentowanego wiejskiego chłopca, który nie ma możliwości rozwijania swych zdolności, ani w wiejskiej szkółce, gdzie opanowanie abecadła trwa trzy lata, ani u kowala, który widzi w zdolnym chłopcu konkurenta. Antkowi pozostaje szukać szczęścia w mieście. Przerażającym przekon panującego na wsi zacofania jest leczenie jego siostry, Rozalki, które doprowadza do śmierci dziewczynki przez spalenie w piecu. Nowela była apelem Prusa, pozytywisty, skierowanym do społeczeństwa o otoczenie opieką utalentowanych dzieci wiejskich, o pracę u podstaw. Ten sam problem, jak pamiętamy, poruszył Henryk Sienkiewicz w noweli Janko Muzykant. Na nagrobku Prusa na warszawskich Powązkach umieszczono napis – serce, w serc. Tak społeczeństwo oceniło humanizm pisarza. Jego ogromną wrażliwość na losy dzieci oraz szacunek dla prostych ludzi. Prus dokonał nobilitacji prostego człowieka. Uczynił go pełnowartościowym bohaterem literackim. W opowiadaniu Na wakacjach prosta, wiejska dziewczyna ratuje dziecko z płonącego domu. Jej bohaterstwo przeciwstawił pisarz Paniczowi z miasta, którego nie było na dokonanie tego czynu. Bohaterem noweli Michałko jest bezrolny chłop, zmuszony po reformie uwłaszczeniowej do poszukiwania pracy w mieście. Prus ukazał dramat ludzi, którzy z powodu braku określonego zawodu nie mogli przystosować się do życia w nowych warunkach. Michałko, nazywany durnym, pracuje sezonowo jako pomocnik murarza. Jest wrażliwy, przeżywa głęboki zawód miłosny, nie traci jednak wiary w ludzi. Pogardzany i wyśmiewany, zdobywa się na niezwykłe bohaterstwo ratuje człowieka z zawalonego domu i odchodzi nie czekając na słowa uznania. Pisarz podkreślił bezinteresowność Michałka i jego wewnętrzny obowiązek niepienia pomocy innym. Nowela była także wołaniem o pracę u podstaw. Na przełomie lat osiemdziesiątych powstało jedno z najciekawszych opowiadań Bolesława Prusa, powracąca fala. Można w nim zaobserwować pierwsze przejawy kryzysu ideowego pozytywistów. Bohaterem opowiadania jest Niemiec Adler. W Niemczech pracował jako robotnik. Za uratowanie człowieka z płonącej fabryki otrzymał od właściciela nagrodę. Razem z osobistymi oszczędnościami zebrał sporą sumę i przybył do Polski, gdzie założył fabrykę włókienniczą. Dzięki taniej sile roboczej dorobił się szybko majątku. Po śmierci żony całą miłość przelął na jedynego syna, Ferdynanda, który zaczął hulać i trwonić ojcowskie pieniądze. Długi syna Adler spłacał kosztem robotników. Obniża płace, wadza oszczędności w fabryce, likwiduje na przykład etat lekarza. Kiedy Ferdynand ginie w pojedynku, Adler nie widząc sensu życia podpala fabrykę i ginie w płomieniach. Po raz pierwszy w literaturze polskiej Prus ukazał robotników. Nie dostrzegł w nich jednak żadnej siły społecznej, Robotnicy są niezorganizowani, bezwolni, nie protestują przeciwko wyzyskowi. Wydaje się, że Prus stanął bezradny wobec tego problemu. Usiłował go ocenić od strony moralnej. Pastor, znajomy Adlera, stwierdza, że fala krzywdy zawsze powraca i uderza w krzywdziciela. Stąd tytuł utworu Powracająca Fala. Świadomość kryzysu haseł pozytywistycznych wyraził Prus w tym opowiadaniu na przykładzie młodego robotnika Gosławskiego. Został on wyuczony zawodu w szkółce założonej przez pewnego szlachcica przejętego ideą pracy u podstaw. W fabryce Adlera przerasta umiejętnościami innych robotników. Pracuje ponad siły, aby założyć własny warsztat. Kiedy jest bliski celu, maszyna obcina mu rękę. Gosławski umiera z upływu krwi. Należy przypuszczać, że w założonym warzecie tak samo wyzyskiwałby robotników. Prus zwątpił w wartość hasła pracy u podstaw. Jako znakomity ferietonista, autor słynnych kronik tygodniowych drukowanych na łamach warszawskiego kuriera codziennego, był świetnym obserwatorem rzeczywistości. Jego opowiadania zawierały wiele trafnych spostrzeżeń obyczajowych i społecznych. Czy Henryk Sienkiewicz był autorem utworów tendencyjnych? Przykładem takiego utworu może być nowela pod tytułem Szkice węglem, świadcząca o wyraźnych związkach pisarza z obozem młodych. Utwór napisany jest stylem ironiczno-satyryczno-drwiącym. Elementy satyry i komizmu odnajdziemy w nazwiskach ptaci i nazwach miejscowości. Miejscowość, w której rozgrywa się akcja, nazywa się Barania głowa. Pobliskie miasteczko to Osłowice. Pisarz gminny nazywa się Zołzikiewicz. Tragedia spotyka rodzinę Rzepów, a chłopi, członkowie samorządu wiejskiego, to sról i Burak. Jakie zdarzenia przyczyniły się do tragedii rodziny Rzepów? Pisarz gminny Zołzikiewicz, aby uwieść chłopkę Rzepową, zawiązuje intrygę dotyczącą powołania do wojska męża Rzepowej. Kobieta, bojąc się zostać sama z małym dzieckiem, szuka pomocy we dworze, na plebanii i u naczelnika w pobliskim miasteczku. Kiedy nie widząc wyjścia z sytuacji, ulega Załzikiczowi, okazuje się, że została oszukana. Wezwanie do wojska było nieprawdziwe. Rzepa zabija ją i dziecko i podpala chałupę. Noweli Sienkiewicz przedstawił obraz wsi pouwłaszczeniowej. Wieś otrzymała samorząd, ale chłopi nie byli przygotowani do pełnienia w nim funkcji. I oni, i Żepowa zostali zdani na pastwę prymitywnego i nieuczciwego pisarza gminnego, bowiem ziemiaństwo i duchowieństwo przyjęło zasadę nieinterwencji w sprawy wsi. Utwór był apelem skierowanym do tych warstw o podjęcie pracy u podstaw. Do niezaprzeczalnych wartości noweli należy sposób kreowania postaci polegający na umiejętnym wydobywaniu dominujących cech charakteru, opisie wyglądu, sposobie zachowania się. Do tego rodzaju kreacji należy rzepowa, pełna oddania i poświęcenia, niewinna sprawczyni i ofiara dramatu. Zołzikiewicz to denuncjator, łapówkarz, prymitywny cwaniak z mentalnością ukształtowaną przez brukowe romanse. Jest postacią przerysowaną, karykaturaną, jest śmieszny i jednocześnie groźny. Ważną cechą struktury szkiców węglem jest przeciwstawianie elementów tragizmu i komizmu oraz znakomite prowadzenie akcji, która stopniowo narasta aż do tragicznego rozwiązania. typ noweli reprezentuje Mendel Gdański, Marii Konopnickiej. Nowela ta ma podtytuł, obrazek, ale właściwie jest obszernym opowiadaniem o charakterze tendencyjnym. Utwór powstał pod wpływem narastającego w królestwie antysemityzmu. Konopnicka wyraziła w nim protest przeciwko narastającej fali nienawiści i zdziczenia. Sylwetkę prostego, żydowskiego introligatora, wychowującego samotnie wnuczka gimnazjalistę, wyposażyła w cechy dostojeństwa, szlachetności i mądrości. Strukturę artystyczną noweli stanowi portret psychologiczny starego Mendla. Poczucie zagrożenia jest u niego tym silniejsze, im mocniej odczuwa je uchany wnuk. Mendel Gdański, szlachetny i uczciwy, głęboko związany z polskością, nie ucierpiał fizycznie, ale załamał się psychicznie. Tracił to, co najcenniejsze wiarę w ludzi i miłość do rodzinnego miasta. Niezwykle ostrą wymowę miała nowela Miłosierdzie Gminy, poruszająca problem źle pojętej filantropii. Gmina udzielała pomocy ludziom starym, schorowanym i bezdomnym, przekazując ich pod opiekę rodzin i bogatych obywateli. Byli tam często bezlitośnie wykorzystywani przez swych chlebodawców, Tytuł ma charakter ironiczny. Działalność gminy nie miała bowiem nic wspólnego z filantropią. Ludzi wystawiano na licytacje jak przedmioty, a urząd nie interesował się zupełnie ich losem. Dramat wystawionego na licytację kunca Wunderli ukazała Konopnicka na tle głupoty i bezduszności tłumu mieszczuchów. Zwróciła też uwagę na zagrożenie więzi rodzinnych, stanowiących podstawę ludzkiej egzystencji. W licytacji kunca Bierze udział syn, który nie ma dostatecznych środków na utrzymanie ojca i godzi się na jego los. Nowele Konopnickiej wyróżniają się głęboką analizą przeżyć bohaterów wywodzących się z nizin i radykalizmem społecznym. Próbujmy podsumować nasze spostrzeżenia dotyczące nowelistyki lat 70. Po pierwsze, nowele i opowiadania pozytywistyczne miały charakter tendencyjny. Realizowały program ideowy pozytywistów, wypracowany przez nich na łamach prasy. Na tym polegał ich związek z publicystyką tego okresu. Po drugie, nowele i opowiadania poruszały wiele ważnych i aktualnych problemów społecznych. Wyrażały protest przeciwko tym przejawom życia społecznego, które wskazywały człowieka na nędzę lub moralną klęskę. Jednocześnie wyrażały wiarę w społeczną sprawiedliwość i trwałość wartości moralnych. Po trzecie, w nowelach i opowiadaniach pisarze penetrowali różne środowiska społeczne. Ich bohaterowie to ludzie z różnych sfer. Warto zauważyć, że po raz pierwszy w literaturze pełnoprawnymi bohaterami